Radio Paranormalium przedstawia Skart Historii Katastrofa w Lesie Kabackim i dziwne zdarzenie z UFO Relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego Dziś pragniemy zapoznać Państwa z tekstem napisanym przez nieżyjącego już opadacza UFO Kazimierza Bzowskiego na temat zdarzenia związanego z obserwacją tajemniczej istoty i UFO w miejscu, gdzie kilka tygodni później rozbił się samolot pasażerski, w którym zginęły 183 osoby. Oto treść raportu. Na początek relacja świadka pana Czesława. Blisko skrzyżowania była ścieżka w bok, a dwa kroki dalej leśna ławka, drewniana na betonowych Słupkach. Na ławce siedziała dziwna istota Na jej widok serce zaczęło mi bić jeszcze mocniej To była mała istotka ubrana w ciemnozielony dres Ale tak mała, że siedząc na ławce nogi jej zwieszały się Obie dłonie, jakby w tego samego koloru rękawicach Trzymała oparte na kolanie Ta istota miała twarz ciemnobrązowej małpy Wydawało mi się, że nad jej głową pobłyskiwał żółto-fioletowy jakby płomyk Obleciał mnie taki strach, że ruszyłem dalej bardzo szybkim krokiem. Im dalej odchodziłem, tym bardziej zmieniały się moje przypadłości. Było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, że po 15 minutach znalazłem się przy zabudowaniach parku kultury, a przecież od skrzyżowania dróg, gdzie widziałem tą istotkę, było cztery kilometry. Dodam, że gdy odchodziłem stamtąd i po paru minutach obejrzałem się, nie zobaczyłem za sobą lasu, lecz tylko białą, jakby falującą zasłonę. Pan Czesław, mimo że trzymał swoją przygodę w tajemnicy, zwierzył się z niej swojemu przyjacielowi. Nie wiedział, że trafił akurat na ufologa. 15 marca 1987 roku, a więc w trzy tygodnie po zdarzeniu, na miejscu była grupa badawcza ufologów, w której między innymi był pan Mirosław Wilk i autor. Stwierdziliśmy, że kilkanaście metrów od ławeczki, na której siedział ufoludek, w krzakach był aktywny krąg UFO, tak jakby UFO było tam stale, ale w fazie pozawiedzialnej. Wykonaliśmy wówczas szkic tej okolicy, miejsce ławeczki z ufoludkiem, miejsce pobytu niewidzialnego UFO i następnego dnia, 16 marca 1987 roku, pokazaliśmy to jako reportaż w telewizyjnym Kurierze Warszawskim. Oczywiście potraktowano to jako wiadomość z przymrużeniem oka. 9 maja 1987 roku samolot polskich linii lotniczych LOT lecący z Warszawy do USA zawrócił z nadgrudziąca z powodu awarii. Wracając do Warszawy samolot minął las kabacki, zawrócił pod wiatr i kierował się ku lotnisku na Okęciu. Jego droga wiodła nad zachodnim skrajem tego lasu. Nagle wszedł w ostrą pikę w dół i runął w las, wycinając skrzydłami pas wśród drzew szerokości około 100 metrów i długości 200. Zginęło wówczas 183 pasażerów i 9 członków załogi. W lesie gabackim stoi teraz pomnik ku ich pamięci. Katastrofa stała się o godzinie 11.15. O 300 metrów od jej miejsca siedział na ławce pan Wojciech Z, były pilot ciężkich bombowców z polskiego skrzydła RAFu z czasów wojny. Nie słyszał eksplozji która rozerwała samolot na strzępy. Rozmawiałem z nim następnego dnia. Mówił, że przy bardzo silnym wybuchu fala dźwiękowa idzie wpierw w górę, czasem na kilometr wysoko i dopiero po około 500 metrach od epicentrum wybuchu opada ku ziemi i dalej rozchodzi się ekscentrycznie. On sam wówczas znalazł się w martwym polu dźwięku i niczego nie słyszał, bo to było technicznie niemożliwe. W dniu katastrofy ja i kilku moich kolegów zostaliśmy powiadomieni o tym fakcie już o godzinie 11.45, a więc w pół godziny po zdarzeniu. Przyczynił się do tego jeden z ufologów, wówczas fotoreporter rządowej Centralnej Agencji Fotograficznej, która bywała o takich zdarzeniach natychmiast powiadamiana. Już o godzinie 12.20 operacyjna grupa ufologów szła szybkim marszem od Powsina ku miejscu katastrofy. Niestety milicja otaczała już je kordonem, także nie dotarliśmy tam. Nie szukaliśmy tam sensacji ani wrażeń. Wiedzieliśmy natomiast, że w takich przypadkach czasami udaje się fotografować dziwne rzeczy. Jeden z naszej grupy, fizyk Michał G., używając aparatu FED, uchwycił na zdjęciu coś dziwnego. Fotografował na filmie czarno-białym, ale dla ujawnienia niekontrastowej smugi nałożyliśmy na odbitkę niebieską barwę. Czy fakt że w pobliżu miejsca rozbicia się samolotu uchwycono na zdjęciu jakieś dziwne wyładowanie o charakterze pulsującej smugi świadczy o tym, że UFO miało coś wspólnego z katastrofą? Oczywiście, że nie taka możliwość mogłaby zajść, gdyby były na to jakieś przesłanki. Nie zapominajmy jednak, że przy badaniu tego miejsca przed katastrofą, bo 15 marca 1987 roku obecny był pan Mirosław Wilk, który już wówczas wykrył obecność aktywnego kręgu UFO i sporządził odpowiedni szkic. Ufonauta i UFO byli w tym miejscu 76 dni wcześniej, zanim katastrofa miała miejsce. Czy obcy wiedzieli z góry, że będzie ona mieć miejsce, nie możemy wykluczyć takiej możliwości, dopuszczając, że UFO swobodnie przemieszcza się w czasie, a zatem również wstecz, jak i w przód. Faktem jest, że nie istnieje już tam ławeczka, na której siedział UFO ludek. Wskosił ją samolot, który spadł dokładnie na to miejsce, gdzie była i ławeczka, i UFO. Była to relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego. Relację udostępnił badacz Arkadiusz Miazga na swoim blogu Spotkanie z Nieznanym www.arekmiazga.blogspot.com Czytał Iwelios Uwagi od Arkadiusza Miazgi Świadkiem obserwacji był pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. Obserwator odczuł dodatkowo przechodząc obok istoty silne mrowienie ciała, efekt stojących włosów oraz silne kołatanie serca. Zdaniem Wzowskiego był to efekt wejścia w silne pole magnetyczne. Badania w terenie wykonane przez pana Wilka wykazały, iż za krzakami znajdowało się około 12-metrowej średnicy UFO, które pozostawiło ślady w śniegu. Niestety nie wiadomo, czy na miejscu wykonano jakąkolwiek fotografię tego śladu.